położmy Słowo Boże w do Koryntian Pierwszy pierwszym do Koryntian dziesiąty rozdział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 a skałą tą był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich Bogiem zasłały pustynię. A stało się to dla nas wzorem ostrzegającym nam, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Jedenasty wiersz, a to wszystko na tamtych przyszło, dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla nas, abyśmy, wiersz. dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Wiersz. Bóg zawsze pragnie aby lud Boży był zgromadzony do Jego imienia. Tak jak kiedyś na pustyni Bogu chodziło o to, żeby Jego lud, który wyprowadzi z Egiptu, mieszkali na jednym miejscu i czcili Go tak, jak On sobie tego życzy. Mojżesz miał pobudować świątynię według tego wzoru jaki otrzymał na górze od Boga i to było celem Bożym, aby właśnie ta świątynia stanęła pośród ludu izraelskiego i tam był godny zauważenia porządek właśnie pośród tego ludu że wszystko było dokładnie y, ustawione świątynia w środku te y, kapłani mieszkali wokoło tego placu świątyni zaś inne plemiona i tak każdy miał swoje miejsce wiemy, że ten porządek został później oczywiście zmieniony ale w Jerozolimie tak samo było tak, że świątynia znowu była w środku wokoło mieli w tej świątyni mieszkać kapłani, lewici I oczywiście Bóg to wszystko chciał, aby serca były przede wszystkim Jemu poddane. Bóg nigdy nie zmusza kogoś do tego, aby Jemu służyć, ale ze szczerego i czystego serca Bóg chce, aby wszyscy Mu służyli. Tutaj, w tym dziesiątym rozdziale, w ogóle jest to takie przypomnienie nam, wierzącym ludziom, że y, ci Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, mieli wielkie rzeczy przez Boga pokazane, a mimo to, y, kiedy oni nie chodzili tak jak Bóg sobie tego życzył, to zostali, można powiedzieć, ukarani przez Boga. I apostoł Paweł tak delikatnie nakreślając tą sytuację, pokazuje, że właśnie, że y, Chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli. Że Bóg prowadził ich przez ten obłok i widzieli z jednej strony, jak Egipcjanie ich gonili, ze strony Egipcjan był ogień, a z jego strony był obłok. I wszyscy przez morze przeszli i Bóg ich przez to wszystko przeprowadził. I może my zapominamy nawet o tym, że Bóg jest tak wielkim Bogiem, że Jemu są porządkowane wszystkie y, sytuacje na tej ziemi. I On może zatrzymać morze, może je może, widzieć, wysuszyć, może zrobić drogę y, pośród y, morza i tak dalej. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Wiemy, że zaś nie mieli pokarmu, Bóg im dał pokarm i każdy mógł zbierać z tego pokarmu ile chciał, ale wiemy, że tylko na jeden dzień, bo na drugi już to wszystko y, może powiedzieć cuchnęło y, robaki weszły i tak dalej, widzimy, że Bóg chciał im na nauczyć porządku chciał im nauczyć tego aby oni sami zaczęli chodzić z Bogiem i uczyć się od Niego i jeść Jego pokarm i właśnie jeść, tak jak może powiedzieć dzieci z ręki matki Ale im wiele rzeczy się nie podobało, dlatego że im bardzo dobrze było w Egipcie. I tak jak każdemu jednemu z nas, kochani, jest tak, że złe rzeczy nas się trzymają i nie potrzeba ich o nie zabiegać. Dobre, dobre rzeczy trzeba walczyć, trzeba troszczyć się, trzeba dobrych rzeczy napominać. I właśnie, i, a złych rzeczy, kochani, nie potrzeba nikomu do kieszeni wkładać, bo każdy je ma. Musimy się do tego przyznać, że tak właśnie jest. Ale o dobre rzeczy musimy, kochani, wszyscy razem zabiegać. I tutaj mamy napisane i wszyscy ten sam pokój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Kiedy wyszli już przez Morze Czerwone i później nie mieli co pić to właśnie Bóg powiedział do Mojżesza że On stanie na skalę a On ma wziąć tych starszych i postawić jakby z drugiej strony tej skały i właśnie wziąć laskę do ręki i uderzyć w skałę i tą właśnie skałą jest Chrystus, która przez Mojżesza została uderzona I Mojżesz właśnie uderzył tam Boga i tam y, wypłynęła woda dla zaspokojenia, pragnienia tego ludu. Nie uderzył, może powiedzieć, tą laską y, w tych starszych, którzy oczywiście byliby powaleni, ponieśliby śmierć, ale Chrystus, który stał na skalę, został, może powiedzieć, y, tym przykładem na to, że właśnie że na krzyżu na Golgocie będzie musiał umrzeć i ponieść śmierć za naród, za nas. Mimo to wszystko oni tego jakby nie widzieli i tylko niewielu było takich, którzy naprawdę tą prawdę zauważyli. Ale Bogu zawsze chodziło o to, aby, aby lud izraelski Te wszystkie 12 plemion chciało służyć Bogu z całego serca i z całej duszy. Na tym jednym miejscu i na właśnie wokoło Jego y, świątyni. Tam, gdzie była skrzynia przymierza. Tam właśnie mieli służyć i Bogu cześć oddawać. My nie mamy tej widzialnej świątyni. My nie mamy y, nawet potrzeby żebyśmy y, gdzieś szukali czegoś jakiejś świątyni bo właśnie Bóg chce i nam powiedział że my sami tą świątynią jesteśmy że my jesteśmy ciałem Chrystusowym że jesteśmy Jego członkami co nam jest napisane w 12 rozdziale tego listu i tak jak wtedy y, lud szemrał przeciwko Mojżeszowi zazdrościli mu byli Mu nieposłuszni kochani i dzisiaj mamy też i podobną sytuację Lud Boży różnymi sposobami chce się nie podporządkować pod działanie Chrystusa i te dwa dni temu, co żeśmy tutaj na tym miejscu mieli głoszone o tym, że Duch Święty stara się nas prowadzić i przede wszystkim chce nas przyprowadzić jeszcze bliżej do Chrystusa i On ciągle o nas zabiega i ciągle o nas walczy i w żaden sposób nie możemy się pozbyć tego wspaniałego gościa, który w nas mieszka nie możemy go może powiedzieć, powiedzieć mu do Niego wyprowadź się za ścianę ja tu chcę rządzić, ale Duch Święty chce w nas rządzić chce nam, może powiedzieć On nie powie, nie powie nam, że yy, słuchaj, ja tu rządzę nie, On w tym cichym w tym cichym powiewie chce zajmować miejsca w naszych sercach i to serca najważniejsze a właśnie to jest Chrystus ten dwunasty rozdział pierwszego listu do Koryntian od dwunastego wiersza pokazuje nam urynek Słowa Bożego który nam też był kiedyś przypomniany nam był z niego było czytane I chcemy jeszcze i tą sprawą się zająć, która tutaj jest napisana, w 12 wierszu jest napisane tak, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus.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 A jeśli jeśliby ucho, rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała? Czy dlatego nie należy do ciała? Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśliby wszystkie członki były jednym członkiem, gdzieżby było ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce Nie potrzebuję Ciebie Albo głowa nogą Nie potrzebuję Was Wprost przeciwnie Te członki, które zdają się być słabszymi Są potrzebniejsze Kochani, tu są dwie rzeczy W tym urywku Słowa Bożego Są dwie rzeczy Które są pomiędzy nami i które są problemem między nami apostoł Paweł nie napisał tego jako pochwała dla ludu w Koryncie ale napisał to jako napomnienie i to naukę tak bardzo mocno potrzebną dla nas jak właśnie dzisiaj te, też nam jest bardzo mocno potrzebna w ciele czy możemy nie, inaczej powiem czy można z naszego ciała odciąć głowę i dalej będzie żyło? Każdy wie, że nie. A my tak wielokrotnie chcemy, może powiedzieć, Chrystusa postawić obok. To tak jakbyśmy wzięli naszą głowę, postawili z boku, niech sobie rządzi na boku. Nie da się tak. I tym samym Pan Jezus chce, aby właśnie Tak jak głowa stoi w naszym ciele, tak i On stał na tym ciele. I żeby On właśnie prowadził rząd w naszych członkach i we wszystkich sercach naszych. On w żaden sposób nie chce zajmować miejsca z boku. On w żaden sposób nie chce zajmować miejsca może powiedzieć, drugorzędnego. jeśli nie można oddzielić głowy od ciała żeby dalej mogło funkcjonować to tym samym musimy się zgodzić i nie z przymusem ale ze szczerym sercem na to, że Chrystus w nas ma rządzić i to nie chodzi o nas osobiście jako jednostkę ale tutaj chodzi o nas wszystkich że Pan Jezus jest pomiędzy nami I że On y, nie czyni tego, abyśmy się byli zazdrosnymi, abyśmy mieli pychę w sercach naszych, ale żebyśmy współpracowali. Pan Jezus w żaden sposób nie sprawia tego, że my mamy sobie być przeciwni, że my mamy być zazdrośni, że w nas ma powstawać pycha. W żadnym razie to nie pochodzi od niego. I tym samym, kiedy sobie wyobrazimy nasze własne ciało, to czy moja ręka zazdrości drugiej ręce? Czy moja noga nie podoba jej się to, co czyni moja ręka? Czy moje oko może wiedzieć zazdrośnie patrzy na nos albo na usta? Każdy z nas, nas wie, że nie, że tak nie jest. Ale kochani, ten przykład właśnie nam jest potrzebny na to, abyśmy właśnie nie zazdrościli. Ale byśmy się nauczyli współpracować. Kochani, jeżeli, jeśli ktoś z nas wykonuje jakąś pracę i to dla Pana, czy to jest praca wysoka czy niska, to niech ją wykonuje. Też i w piątek nam o tym zostało przy, y, przypomniane żebyśmy wykonywali tą pracę jeżeli ktoś weźmy pod uwagę nasze nogi noszą całe ciało noszą i tylko właściwie kiedy śpią ciało śpi no to wtedy nogi odpoczywają ale kiedy znowu może wstajemy rano to nie jest tak, że wstajemy na rękach a chodzimy na głowie Nogi zaczynają chodzić. I zobaczmy, są obciążone. Są, można wiedzieć, w, w ciągłej pracy. Wielokrotnie niektórych nie bolą ręce, ale bolą własne nogi. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo mocno obciążone. I z tego, co słyszałem, zauważyłem przez te lata, to najwięcej Nas ludzi boli głowa i bolą nogi. Rzadko kto narzeka na ręce. Chociaż są bardzo nam potrzebne, bo bez nich ciężko by było nam karmić ciało. I tym samym zobaczcie, jakże bardzo nam są potrzebne i nawzajem siebie potrzebujemy. Skoro skoro nasza noga jest tak nam potrzebna do chodzenia to przecież ona mówi nie mówi do ręki nie należę do ciała czy dlatego nie należy do ciała i tak dalej Ręce umią pisać, ręce umią wiele rzeczy robić. Bóg nas tak wspaniale ukształtował i tym samym nie chce w żaden sposób, abyśmy mieli pomiędzy z nami rozdwojenie. I nie chce, żebyśmy nie umieli ze sobą współpracować. 15 wiersz mówi o tym, że może być zazdrość między ciałem, w ciele, a 21 mówi nam, że może być pycha. Pycha to jest coś takiego, że mówimy w taki sposób... Że ktoś wykonuje lepszą pracę w ciele Chrystusa i mówi, że ja właśnie tą pracę chcę wykonywać. Ale czy można tak zrobić, żeby oko było nogami? Nie. Nie możemy tego wcale zamienić. Skoro Bóg tak zrobił, kochani, że jednemu dał tą sprawę, Innemu inną rzecz, to nie chcielibyśmy się zamieniać w tej sprawy, ale chcielibyśmy wykonywać dla Pana. I nie bądźmy zazdrośni i nie miejmy w sobie pychy, bo wtedy po prostu jest rozdwojenie i Tak jak dzisiaj w tym świecie jest tak, że wielokrotnie się tak zdarza, że mąż czy żona z małżonków jeden odejdzie z tego świata, to wielokrotnie dochodzi do tego, że ten drugi współmałżonek też zaczyna chorować i też odchodzi. Widzimy, że jednak jeden drugiego może widzieć Kocha, przejmuje się i ciało zaczyna chorować i umiera. Troszczy się o siebie. Ale następuje śmierć. Ale my tak nieraz jesteśmy tacy zazdrośni, że mówimy Żeby tego brata i tej siostry nie było To byłoby lepiej Nie mówimy tego Ale tak myślimy Zrewidujmy nasze serca I nasze sumienia I chcielibyśmy być Panu poddani I chcielibyśmy z Nim chodzić Pan Jezus Wykonał swoją pracę aż do końca i aż na śmierć. Chcielibyśmy być zachęceni, żebyśmy byli podobni do Niego i On chce, abyśmy sobie nie zazdrościli i w nas nie było pychy. wiersz który jest wspomniany z, e, odnośnie Izraela i Egipcjan. To jest druga księga Mojżeszowa, 14 rozdział, wiersz 20. To jest napisane, e, wcześniejszy. 19 wiersz. 2 Mojżeszowa 14.19. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. Z jednej strony obłok świecił, z drugiej strony był ciemnością. Lud izraelski miał jasno, Egipcjanie mieli ciemno. Jest to ciekawe, że ten sam Bóg, który dla jednych rozświeca, dla innych zaciemnia. To samo słońce topi lód albo sprawia, że twardnieje glina na przykład i tak to tutaj widać dla nas wierzących Słowo Boże wskazuje czy lepiej rozumiemy Boga kiedy ludzie niewierzący jak nieraz rozmawiamy to mówią, że czytałem i nic z tego nie zrozumiałem więc tak się wydaje, że to Słowo, tak jak sam Pan powiedział, nieraz tak jest odbierane, że tak jakby taki rebus nie do wyjaśnienia Takie to jest napisane, aby nie zrozumieli i aby nie uwierzyli. <śmiech> I z tym też i, e, związana jest ta druga myśl, którą miałem e, w związku z tą tym, z tym historią Izraela. Mianowicie to zdanie zawsze mnie zastanawiało, jak to jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, że pili z duchowej skały, która im towarzyszyła. Właściwie jak to sobie wyobrazić, że... Ta skała tak się przesuwała za nimi? Na pewno nie. No, o tym nie czytamy w Starym Testamencie, że to tak było. Góra się przesuwała e, wraz z tym, jak oni szli. To nie, nie w tym rzecz. Tu jest napisane w II Mojżeszowej, 17 rozdział, że oni doszli, rozbili się obozem, doszli do Rephidim i tam akurat nie było wody do picia. No i tam właśnie e, Mojżesz miał uderzyć Tą laską i woda wytrysnęła. Więc taki niby przypadek, że akurat doszli do tego miejsca i akurat właśnie tam ta skała była i tamta woda wytrysnęła. Chodzi o to, że Bóg we właściwym czasie czy właściwym momencie daje właściwe okoliczności, które akurat w tym momencie dają rozwiązanie tego problemu. Więc w momencie, kiedy potrzebne było im to picie, akurat znaleźli się w miejscu i z tej skały mogła woda wypłynąć. My możemy powiedzieć, i to nie jest tylko jakiś obraz, ale to jest rzeczywistość, że Chrystus idzie z nami i rzeczywiście ta woda płynie wtedy, kiedy jest potrzebna. Tą skałą, jak to czytamy, był Chrystus. Oczywiście to, to znaczy, że On żył już wtedy. Ale to e, znaczy też, że żyje teraz. I że nam, z e, osobna, ale też jako e, z tej wspólnocie, czy społeczności, zborowi towarzyszy. E, I jeszcze co do tego tych członków ciała, ten jeden noga jak gdyby miała problem z tym, że była za mała. Z drugiej strony oko miało z tym problem, że uważało, że rąk nie potrzebuje. Czyli jedno nazwijmy tak kompleks niższości, a drugie Kompleks wyższości. Jedna i druga rzecz jest zła. E, dlatego, że mm, oczywiście nogi e, schowane w butach, chodzące po błocie e, najszybciej się brudzą. E, oczywiście, że to nie jest coś bardzo eleganckiego. My prezentujemy inne części ciała. E, ale jak słyszeliśmy, nogi są bardzo ważne i noszą całe ciało. I tak jedni z nas są nogami. Są bracia i siostry, którzy, którzy są nogami, czy pełnią funkcję nóg. E, I z tego powodu wcale nie są gorsi. E, co prawda, nogi nie zrobią tego, co oczy. Nogi nie zrobią tego, co usta. To jest prawda. Ale to nie znaczy, że są gorsze, ponieważ... Taka jest ich rola, żeby chodziły po ziemi. Z drugiej strony oczy, jak to czytamy, 21 wiersz, uważały się za coś, czy oko uważa się za coś, coś lepszego. Tak jakby się wywyższało z tego powodu. Oczywiście to jest, noga nie ma tak skomplikowanej, precyzyjnej budowy, czy Oczywiście w swoim rodzaju tak, ale mi chodzi tutaj o tę możliwość odbierania światła, odczytywania, e, wymiarów i tak dalej, e, tym niemniej oko nie zrobi tego, co nogi. Nawet szartobliwie się mówi nieraz, że ktoś stawał na rzęsach. E, jest to niemożliwe. Oczy, na oczach się nie chodzi. E, oczy mają. Cudowną funkcję, mają się z czego chlubić, ale niestety nie zrobią tego, co nogi, ani tego, co ręce. Niektórzy z nas są oczyma Mają taki duchowy dar. Tym niemniej to też nie jest powód do tego, żeby czuć się lepszym. Ponieważ wszystkie członki, czy wszystkie elementy naszego ciała są równie ważne. A wręcz, jak tu jest powiedziane, w tym fragmencie, 22 wiersz, że te, które zdają się słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A więc są i takie, które są bardzo ważne, chociaż zawsze powinny być zakryte. I tak jest w ciele, że są też organa wewnętrzne, o których nawet nie mówimy, bo nawet nie wiemy, jak to tam działa w środku ale to wszystko jest potrzebne. I tak też jest w ciele chrystusowym. Nikt nie może powiedzieć, że ja to nie mam daru i właściwie mam trudy różne życiowe. Małżonek mi nie pomaga. Mam trudne dzieci. Inne jakieś jeszcze problemy. Ale mimo to myślę, że każdy człowiek wierzący jednak ma coś szczególnego od Boga i mimo to może coś dla Boga zrobić choćby i to robił dyskretnie gdzieś w ukryciu tak jak jest napisane w Ewangelii Mateusza że cokolwiek robisz w ukryciu tu Pani Jezus mówi trzykrotnie aby nie ludzie Cię widzieli na przykład, że pościsz lecz Ojciec Twój, który jest w ukryciu widzi w ukryciu i odpłaci Tobie. Podobnie jest to modlitwie. Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. To jest Mateusza 6, rozdział, wiersz 4, 6 i 18. A więc cokolwiek robimy dla Pana, nawet jeśli ktoś tego nie widzi, tak jak jakiś ukryty, ukryta część naszego ciała. Ja na przykład nie wiem nic na temat mojej trzustki, ale raczej pracuję, skoro nie mam żadnych problemów z jedzeniem. Ale bardzo się cieszę, że to wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba. I tak to jest na pewno w Ciele Chrystusowym. Wszystko dobrze funkcjonuje, kiedy każdy robi swoją pracę. gdy coś kogoś zabraknie, nagle coś nie zadziała. I to rzeczywiście wtedy dopiero zauważamy, kiedy zaczynamy chorować, że w ogóle taka część w naszym ciele jest. Gdybym nie miał problemu z nerkami, to bym nie wiedział nawet, że mam nerki. I tak jest też i w ciele chrystusowym. A więc rzeczywiście Bóg uczynił nas różnymi i wręcz tak jak i w ciele, taki w duchowy sposób, że ci, którzy są jak gdyby mniej wartościowi, tak naprawdę mają większą wartość. To jest napisane w XXIV wierszu. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu, czyli mniej wartościowemu, temu słabszemu, większą zacność. Czyli to, co na pozór wydaje się nim takie, no, coś, co by trzeba ukryć, takie nie za bardzo, to akurat ma większą wartość. I to właśnie w tym celu, żeby nie było rozdwojenia, aby członki miały nawzajem o sobie jednak je A więc to znaczy, że wszystko tak w ciele, jak i w ciele Chrystusowym ma swoje zadanie. I to jest dobrze o tym pomyśleć, że te zadania mamy od Boga. Bo Bóg nie stworzył człowieka z wielkim nosem na przykład, czy z wielkimi uszami, ale właśnie wszystko w odpowiednim rozmiarze stworzył. Ręce są odpowiednio długie, oczy są nie, nie jakieś ogromne, ale właśnie mają swój rozmiar. Tak jest i w ciele Chrystusowym. W korycie był ten problem, że usta były ogromne. Wszyscy chcieli mówić. Jeden przez drugiego chciał być tym większym mówcą. Ale tak to jest, że jeśli robimy coś dla chwały swojej, to już od Boga tej zapłaty nie ma. Owszem, ludzie nas mogą e, zauważyć wtedy, ale to nie jest... E, nie, nie jest... za to nie ma nagrody od Pana. <śmiech> e, tylko wtedy, kiedy to rzeczywiście głowa tego chce, usta e, winny <śmiech> W tej nagrodzie chciałbym, żebyśmy czytali jeden wiersz. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 10 wiersz. Drugi Korynt, 5, 10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Tutaj Słowo Boże nam dokumentuje, że oczywiście to chodzi o nasze życie na tej ziemi, ale z każdej strony Bóg nas uczy, abyśmy mieli na względzie to, że za tą cichą pracę, o której żeśmy słyszeli. Tą, która jest niewidoczna i która, yy, która yy, nie jest tą pracą z tego podium. Otrzyma wierzący większą zapłatę. Wielokrotnie też nam bracia przypominali, że yy, ta siostra, która w cichości domu swego modli się Otrzyma więcej niż ten brat, który w świetle reflektorów wstaje i głosi Ewangelię. Także yy, bądźmy też sługami jedni drugich i też sługami naszego Zbawiciela. I też mi przyszło na myśl to, że nogi pełnią, pełnią tę rolę służących mam powiem idź, idą Pastajanie dostąpiłem. Sto sześćdziesiąt cztery. Let's Yeah. <laughs>